Drabu, drabu, drabu, drabu. Cześć, tutaj odzywa się 314wo.pl, 314wo to jest taki rebus, 314 to jest pi, wo to wo, razem piwo, bo oglądasz właśnie kanał o ważeniu piwa w domu. Ja nazywam się Bartek Staniszewski i cóż, 21 grudnia, godzina 14.15, dawno dawno nic nie, nie robiłem w temacie piwa, byłem mocno zajęty w innych sprawach a druga sprawa no właśnie, o tym za chwilę, piwo dzisiejsze, dzisiaj nowy cykl, nowa, nowa warka, czyli receptura przy okazji zauważyłem, że jest taki kanał no, Browar Gdynia, zasłużony bardzo i tam jest właściwie wszystko tak samo jak u mnie, a właściwie ja robię tak samo jak, jak autor tego kanału, czyli tak chronologicznie, receptura, ważenie no i tak dalej, no i to w związku z tym mój kanał staje się wtórny, do tego jeszcze mam mniejsze doświadczenie, mniej, mniej jestem piwowarski, ale cóż, no to jest dla mnie jedyna jakby, jedynym usprawiedliwieniem jest to, moment, przepraszam, jedynym usprawiedliwieniem jest to, że, że układ chronologiczny jest naprawdę dosyć naturalny i, i naprawdę sam wpadłem na to, że, że będę to chronologicznie przedstawiał. Dobra, koniec tego tłumaczenia. Dzisiaj receptura piwa Belgian Blond. Ja bardzo lubię belgijskie piwa i. No i nie uważam ich za nudną Belgię. W tle, mam nadzieję, że widać, tutaj już się kręci starter drożdży. Drożdże FM26 belgijskie, pagórki. Jutro będzie dzień ważenia. Pod stołem mam kupione słody, tak. także jutro dzień ważenia, a piwo nazwę piwem internetowym, a to dlatego, że już za parę dni będę miał w domu stałe, porządne, nieograniczone, niczym łącze, co będzie, no, można to spokojnie uczcić ważeniem piwa ważeniem piwa o, o nazwie piwo internetowe. Także zapraszam na, na ekran, na którym pokazuję recepturę. Recepturę przepisałem sobie z któregoś z piwowarów, nie pamiętam z którego, że to był numer 19. W każdym razie autorem, autorem tej receptury jest Dorota Chrapek z homebrewing.pl Dodam tutaj internetowe do nazwy internetowe. Cóż, no, piwa belgijskie są w, w zasypie, no to ma wyjść około 14, nawet poniżej 14 BLG, tak jak widzimy od największych składników. 2,5 kg pale ale, kilogram chateau Abbey, kg monachijskiego, no i jeszcze 20 gram, 20, 200 gram Kararet. Do tego y, chmielenie y, chmielenie Brewer's Gold. Ja chyba te chmiele mam y, inne troszkę. Przynajmniej tego nie pamiętam, żeby, żeby on był do kupienia. Ja chyba go nie kupiłem. Styrian, Styrian Golding y, prawdopodobnie mam, ale to wszystko wyjdzie... Jutro, jak będzie ważenie, to wszystko, to, to o tym wszystkim powiem. Razem 60, 60 gram chmielu, wszystko wrzucone, nie, nie, przepraszam, 30 gram na 55 minut i, i 30 gram na 15 minut. Cóż, no liczę na to, że wyjdzie z tego taki, no po prostu Belgian blond. Belgian blond, jak powiedziałem, ja piwa belgijskie lubię, wcale nie uważam, że są nudne, bardzo są ciekawe te aromaty. no Zresztą cóż, no. A, z poprzednich piw tych ciemnych no cykl został przerwany, przerwany został tak, że ris nie powstał, ale mam też drożdże, znowu te FM10, FM10 do tych piw ciemnych, więc być może zacznę od początku ten cykl, no ale dobra, nie uprzedzajmy faktów. Teraz teraz najbliższy czas to, to Belgian Blond, piwo internetowe. Jak to oglądacie, to na pewno ten film już został wrzucony przy pomocy mojego nowego internetowego łącza, ponieważ nic, jeszcze mam prawdopodobnie jakieś zaległości z poprzednich, z poprzednich piw, nic nie wrzucam do internetu, ponieważ internet muszę oszczędzać na dużo ważniejsze rzeczy typu nauka praca. No, i tyle. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Jutro oglądałeś 314wo.pl Bartek Staniszewski to moje imię i nazwisko. Możesz podzielić się ze mną swoim hejtem czy też miłością. Grunt, żebyś nie przekręcił imienia, nazwiska i nazwy. Także wszystkie tamte oznaki, jakichkolwiek uczuć będą dla mnie cenną wskazówką. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.